Rozdział dwudziesty Na wyspie panowały całkowite ciemności. Na niebie nie było widać ani jednej gwiazdy, a zalany mrokiem księżyc bił się z chmurami o każdy wolny skrawek na niebie. Teraz, gdy wszystkie smoki się pochowały, wyspa wyglądała jak zwyczajna wioska w górach. Tylko jeden ogromny punkt rozjaśniał w ciemności. W sali głównej zamku paliły się światła, które, mieniąc się różnymi kolorami, dawały znać, że na wyspie jednak jest jakieś życie. Wyglądało na to, że tego wieczoru wszyscy mieszkańcy zgromadzili się w środku. Całe szczęście nikt nie zauważył zbliżającego się do zamku czerwonego smoka, który zgrabnie wylądował w lesie niedaleko wejścia. Zeskoczyłam z niego i popatrzyłam Suli Radowi w oczy. — Dziękuję — szepnęłam — Ulecz się. Zobaczymy się, gdy oboje będziemy w lepszej formie. Wpatrywał się we mnie, po czym dmuchnął gorącą parą z nozdrzy i odleciał. Smok. Smok, z którym byłam połączona. Przez to wszystko, co się wydarzyło w tak krótkim czasie, nie zwróciłam uwagi, kiedy to przestało mnie szokować. Przetrwałam. Cudem przeżyłam i musiałam walczyć jeszcze raz. Ruszyłam w kierunku głównych drzwi, gdzie zmierzało jeszcze kilkoro mieszkańców. Witał ich Amus, a ja wślizgnęłam się do sali, zajmując miejsce przy wejściu. Cała sala wrzała od plotek na temat dzisiejszego spotkania. W ciągu kilku chwil dowiedziałam się, że w gazecie, którą rano przeczytali mieszkańcy, nie było nic więcej niż przekazanie ważnych informacji, które mogły oznaczać wszystko – – Mówię ci, jest nowy żywiołak wody. Dawno żadnego nie było, a jedna Beatrycze, która to potrafi, przeprowadziła się na Alrakis. Usłyszałam, jak ktoś mówi obok mnie. – To ta cała Beatrycze nie jest już jedyna. Pomyślałam, ciesząc się, że panuje również nad tym żywiołem. – Nie, jestem pewna, że te informacje będą dotyczyć rajdu – krzyknęła jakaś kobieta. Szłam powoli, starając się wtopić w tłum. Nie chciałam, żeby ktoś mnie rozpoznał, jeszcze nie teraz. William wszedł na scenę. Przełknęłam ślinę. Chciałam powiedz i rzucić mu się w ramiona, poczuć jego dotyk i usłyszeć ciepły głos pocieszenia. Może wtedy uwierzyłabym, że wszystko będzie dobrze. Ale wcześniej czekało mnie zadanie. Musiałam pokazać prawdziwą twarz Lin, a raczej Lilianny. Nagle chłopak spojrzał w moim kierunku. Rozpoznał mnie, otworzył szeroko oczy, zrobił krok w przód, po czym zamarł. Serce zabiło mi szybciej, ale nagle Will odwrócił wzrok. Coś było nie tak. Zanim jednak dowiedziałam się co, zapanowała cisza, bo na scenę wszedł mistrz w towarzystwie naczelnej alchemiczki. Znów zerknęłam na Williama, który patrzył w zupełnie innym kierunku, a jego twarz zastygła, nie wyrażając żadnych emocji. Kobieta zaczęła mówić. Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj, aby pożegnać naszych drogich przyjaciół, którzy zginęli, broniąc naszego świata. Anna Armatys i Haming Tobrach, dziękujemy wam. Linę zamilkła, wytarła dłonią łzę z policzka i opuściła głowę. Zakłamana suka. Pełne wściekłości myśli kłębiły mi się w głowie. Na sali panowała cisza. Linza się rozejrzała się, odchrząknęła i mówiła dalej – Nasze spokojne czasy minęły bezpowrotnie i grozi nam niebezpieczeństwo. Znalazł się ktoś, kto chce odsłonić naszą tajemnicę. Chce, żeby prawda wyszła na światło dzienne, na ziemię. Człowiek ten posiadł jednego ze starożytnych, mimo że dawno uznaliśmy je za wymarłe. Musimy zdecydować, po której stronie jesteśmy i zacząć walczyć. Ty już zdecydowałaś, po której jesteś stronie! Krzyknęłam. William znów na mnie spojrzał, był przerażony i... wściekły? Słucham? spytała głośno. To przez ciebie mój ojciec został porwany, Lilianno! Zawołałam, a mój głos odbił się od kryształowych ścian sali. Na dźwięk moich słów mistrz zerwał się z krzesła. Jak ją nazwałaś? zapytał trzęsącym się głosem. Tak nazywał ją mężczyzna, któremu przekazała mojego tatę. Wyjaśniłam, a ludzie wokół mnie zaczęli się rozstępować. Kichun, To on zabił Haminga i próbował pozbyć się mnie. Jak widać, tu mu się nie poszczęściło. Wytłumacz się, rzucił mistrz w stronę Lin. Kobieta zerknęła na niego, potem na Williama, wzięła głęboki wdech i mówiła dalej. Nie wiem, jakim cudem przeżyłaś, Anno, ale gratuluję. Jesteś bardziej zawzięta niż wyglądasz, westchnęła. Moi drodzy, tak, to ja, Lilianna. Siostra mistrza, porzucona przez własną rodzinę, ponieważ nie miałam smoka. Smoki żyły na ziemi na długo przedtem, zanim pojawili się na niej ludzie, a teraz stały się słabe, chowając się przed nimi. Ta wasza wyspa to ułuda. Ilu z was jest nieszczęśliwych i tylko udaje przed innymi radość? Żyjecie tutaj w ukryciu zalęknieni. Chcecie dalej się ukrywać w swojej cienkiej bańce szczęścia? Teraz macie szansę to zmienić. Dołączcie razem ze mną do kichuna, bo dzięki niemu smoki znowu pojawią się na ziemi i będziemy walczyć o swoje prawa A teraz żegnam, dodała zwracając się do zmartwiałego tłumu Ciebie również, braciszku, który zupełnie o mnie zapomniałeś Rzuciła z pogardą i zgrabnie wyminęła mistrza podchodząc do okna Ja i syn mistrza odchodzimy na silniejszą stronę Krzyknęła i skoczyła przez okno, a William skoczył za nią Patrzyłam, jak wznoszą się na czarnym smoku, a świat zatańczył mi przed oczami. Nie, nie, to, to niemożliwe, szeptałam w kółko i padłam na kolana. Nagle koło mnie znalazła się Wiktoria, coś mówiła, ale nie rozumiałam z tego ani słowa. Widziałam mistrza i straż wyskakujących za alchemiczką i chłopakiem. Za moim Williamem. To nie mogła być prawda, on nie mógł stać po stronie Kichuna. Nagle cały fizyczny ból powrócił ze zdwojoną siłą. Potworny kaszel zaczął rozrywać mi płuca. Zasłoniłam usta ręką, a kiedy ją odjęłam, cała była we krwi. Cała posadzka wokół była we krwi. Oczy zaszły mi mgłą i straciłam przytomność. Nie chciałam się obudzić. Nie śniłam, ale nie chciałam też wracać do rzeczywistości. Do świata bez Williama, bez taty, bez Mii. Umysł miałam otępiały, ledwo mogłam skupić myśli, a te, które przychodziły, sprawiały, że nie chciałam już żyć na jawie. Ale sen także nie wracał. Lekko rozchyliłam powieki. Byłam w wieży na piętrze szpitalnym. Teraz ja leżałam na jednym z łóżek za szklanymi drzwiami. Do sali wszedł alchemik, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Witaj, Anno. Przywitał się łagodnym głosem. Jestem Max. Czy pamiętasz, jak się tu znalazłaś? Nie, wycharczałam. Paliło mnie w gardle. Straciłaś przytomność podczas... przemowy mistrza. Podejrzewamy, że przeżyłaś upadek z dużej wysokości i zatrucie. Miałaś wiele obrażeń wewnętrznych. Te, które zagrażały twojemu życiu, udało nam się wyleczyć. Mimo przyspieszonej regeneracji oraz naszych leków, będziesz musiała spędzić tu trochę czasu. Leżysz tu od czterech dni... Kilka osób czeka na spotkanie z tobą, ale to ty zdecydujesz, kiedy będziesz gotowa. Czy wszystko zrozumiałaś? Kiwnęłam głową, ale nie byłam jeszcze gotowa. Chwila oprzytomnienia sporo mnie kosztowała. Czułam, jak moje myśli odlatują, a razem z nimi moja świadomość. Zamknęłam oczy. Gdy znów się obudziłam, czułam się silniejsza. I znowu, jak tylko otworzyłam oczy, pojawił się alchemik. Jak się teraz czujesz? pytał. Pokręciłam lekko głową. Miałam wrażenie, że fizycznie czułam się lepiej niż psychicznie. Nie byłam pewna, co się wydarzyło, ale musiałam z kimś porozmawiać. Czy przyszła Wiktoria? Wyszeptałam. Tak, właśnie tu jest. Czy chciałabyś się z nią spotkać? Kiwnęłam głową. Mam jeszcze pytanie. Dlaczego jest ze mną tak źle? Przecież przyleciałam tu na smoku i wtedy wszystko było dobrze. Mężczyzna westchnął. Tak ci się tylko wydawało. Twoje ciało wiele zniosło. Przy życiu trzymała cię głównie adrenalina. Miałaś pęknięte żebra, które, owszem, zrosły się szybko podczas regeneracji, ale krzywo. Musieliśmy cię poskładać od środka. Miałaś też przebite płuco i kilka innych obrażeń, o które teraz nie musisz się martwić. Odpoczywaj, a ja zawołam twoją przyjaciółkę. Wyszedł, a po chwili w drzwiach pojawiła się ruda czupryna. Anna! Krzyknęła i rzuciła się na mnie, przytulając mocno. Za mocno. Całe ciało paliło mnie od środka. Czułam się taka słaba. To był cud, że przeżyłam tyle dni. Czy... czy William... Co się stało? Wyszeptałam. Dziewczyna usiadła na krześle obok i odwróciła wzrok. Przykro mi... Otarła łzy wierzchem dłoni. Tyle się działo, jak cię nie było. Wszyscy was szukali. Straż, mieszkańcy, tak się bałam, że zginęłaś. Widziałam Williama kilka razy, wyglądał jakby zwariował. Obsesyjnie cię szukał, podobno wrócił dopiero po kilku dniach na skraju wyczerpania. Podobno ojciec mu zabronił wychodzić z zamku, a potem mistrz ogłosił, że William jest zaręczony z córką czeladnika wyspy Alrakis. Co? Aż mnie zatkało. Serce mi stanęło. Jak to, zaręczony? I zaraz potem przeszedł na stronę człowieka, który chciał mnie zabić? Och, Anno, tak bardzo mi przykro. Najwyraźniej nie mógł się z tym pogodzić i myślał, że nie żyjesz, a sama widziałaś, że przeszedł na stronę kichuna. Ale to wszystko jakoś nie miało sensu. Przecież to kichun o mało mnie nie zabił, porwał mojego ojca. Lin nas zdradziła, a Will po tym wszystkim dołączył do nich? Nie miałam teraz sił, żeby o tym myśleć. Ból w klatce piersiowej wręcz rozdzierał mnie od środka na samo wspomnienie o nim o jego zapachu, gorącym dotyku. Łzy ciurkiem leciały mi po policzkach. Przyjaciółka bez słowa przytuliła mnie, czekając aż się uspokoję. Czy twoja mama wie? spytała w końcu Wiki. Mama! Oprzytomniałam nagle. W moich rzeczach musiała być tabliczka taty, ta, którą znalazłam w skale. Poprosiłam przyjaciółkę, żeby jej poszukała. Wróciła po kilku minutach, trzymając w rękach tako. Mamo, tu Anna. Tata został porwany, ale znajdę go i wszystko naprawię. Obiecuję. Niedługo się odezwę. Naskrobałam szybko i czekałam na odpowiedź. Tego się obawiałam. Ufam wam. Uważaj na siebie, kochanie. Nie dano mi za długo odpocząć, bo bez wcześniejszej zapowiedzi przyszedł do sali sam mistrz. Jak zawsze ubrany w białą szatę, usiadł obok mnie, popatrzył na mnie czarnymi oczyma, które tak bardzo przypominały mi oczy Williama, przełknęłam ślinę, powstrzymując łzy mamy sobie wiele do powiedzenia rzekł, a w jego głosie wyczułam rozpacz myśleliśmy, że nie żyjesz opowiedz mi proszę, co się wydarzyło Kiwnęłam głową i streściłam mu przebieg naszej wyprawy wtedy pojawił się kichun. Lin podała mi jakiś środek obezwładniający a on chciał mnie zabić, zrzucając ze skały poleciałam w przepaść, ale po drodze była półka skalna której on nie zauważył Spadłam na nią, a kiedy odzyskałam świadomość, słyszałam rozmowę Lin i Kichuna, a potem znów zemdlałam. Sama nie wiem, jak długo to trwało, ale gdy się obudziłam, moje ciało zregenerowało się na tyle, że mogłam się ruszyć. Skąd wiedziałaś, że Lin to Lilianna? Podsłuchałam ich rozmowę. Tak ją nazwał. Nie byłam pewna, że to będzie aż tak istotne. Czemu ukrywała swoje prawdziwe imię? Milczał przez chwilę pewnie zastanawiając się, czy i ile może mi wyznać. Każda rodzina skrywa jakąś tajemnicę. Każda ma coś, czego się wstydzi. Moja matka urodziła bliźnięta, ale kilka dni po porodzie powiedzieli wszystkim, że dziewczynka zmarła. Podejrzewałem, że to kłamstwo, lecz nie mogłem odnaleźć siostry. Teraz będę musiał się dowiedzieć, co się z nią działo przez ten czas, i dlaczego sama nie powiedziała mi prawdy? Zamilkł i trwał tak w bezruchu przez kilka sekund. Anno, co się stało z twoim ojcem? Lin, Lilianna oddała go nieprzytomnego kichonowi. Teraz myślę, że to wszystko było przez nich ukartowane. Specjalnie dali mi podsłuchać rozmowę podczas festiwalu, żeby tata został przeniesiony. Jak mogłam tego nie zauważyć? A co jeśli William przez cały czas jej pomagał? Głos mi się załamał. Nie mogłam uwierzyć, że wcześniej niczego nie podejrzewałam. Wątpię. Myślę, że to stało się po twoim zaginięciu i gdy powiedziałem mu o zaręczynach. Więc to prawda? Przełknęłam ślinę. Nadeszły niebezpieczne czasy. Chciałem, żeby wyspy miały oficjalnego następcę i jego żonę. To daje ludziom poczucie stabilności. William był z nią zaręczony od dziecka, nawet jeśli o tym nie wiedział, a później tego nie akceptował. Małżeństwo następcy jest czysto polityczne, nie ma tam miejsca na uczucia. Nagle przeraziło mnie, jak zimny jest ten człowiek. Wyglądem tak przypominał Williama, że aż rozdzierało mi serce. Był jednak jego całkowitym przeciwieństwem. Zaczęłam rozumieć, dlaczego sprzeciwił się ojcu. Nie chciał się żenić, chciał mnie. Przełknęłam łzy, nie dając po sobie nic poznać. Możliwe, że niedługo będę potrzebował twojej pomocy. Odkryłaś już połączenie z żywiołem wody, prawda? Jak? Zdziwiłam się. Skąd on o tym wie? Moja intuicja i energia są o wiele większe, niż pokazuje to mieszkańcom wysp. Znam predyspozycje drakanów, zanim oni sami nawet zaczną je podejrzewać. Popatrzył mi w oczy... I odniosłam wrażenie, że potrafi czytać w myślach. Jak dojdziesz do siebie, zaczniesz trenować nowy żywioł. Nie spodobał mi się jego rozkazujący ton. Dlaczego okłamałeś mnie, mistrzu, na temat mojego ojca? Spytałam, tłumiąc w sobie złość. Dla jego bezpieczeństwa. Tylko ja wiedziałem, gdzie jest. Przyznaję, że źle zrobiłem, wybierając Lindo eskorty. Nie podejrzewałem jej. Przez to, że nie ma mocy, nie mogłem z niej nigdy nic wyczytać. Poczułam, jak ból żeber wraca. Skrzywiłam się. A czy słyszałeś może o moim przyjacielu, Oliverze? Spytałam z nadzieją w głosie. Słyszałem, że na wyspie Alerakis jest utalentowany alchemik o imieniu Oliver, który niedawno przybył, więc najprawdopodobniej jest to twój przyjaciel. Dobrze się składa, bo teraz tam stacjonuje Beatryczę, która jest żywiołakiem wody. Gdy wyzdrowiejesz, będziesz mogła do nich polecieć. Wypuścili mnie ze szpitala dopiero po kilku dniach. Miałam jeszcze zakaz latania, ale mogłam wrócić do Elianny. Przez ten czas przychodziła do mnie razem z Wiktorią i Krisem. Ich wizyty były jedynym czasem, w którym czułam, że życie ma sens. Nie mogłam przestać myśleć o Williamie. Rozpisywałam w głowie jego plany i intencje na miliony sposobów, ale nie miałam pojęcia, który z tych scenariuszy mógł być prawdziwy. Jedno było pewne. Przeszedł na drugą stronę. Na stronę człowieka, który porwał mojego tatę i chciał mojej śmierci. Zniknął z mojego życia. Jednak nie miałam siły, żeby wyrzucić go ze swojego serca. Chciałam go poczuć. Każdej nocy śniłam, że przychodzi i mnie przytula, szepcząc, że to wszystko było tylko koszmarem. Rano budziłam się sama z jego zapachem, który podsyła mi wyobraźnia. Wiktoria przyszła po mnie i przez całą drogę do domu niosła moje rzeczy. Nie próbowała mnie pocieszać. Nie mówiła, że wszystko będzie dobrze, żebym wzięła się w garść. Po prostu była przy mnie. I to wystarczyło. Dotarłyśmy do małego domku na skraju lasu. Nagle zobaczyłam biegnącego w naszą stronę Ekawira, z każdym jego krokiem coraz bardziej czułam, że chciałabym zniknąć, lecz wiedziałam, że nie mogę już więcej uciekać. Musiał się dowiedzieć, co naprawdę się stało. Muszę z nim porozmawiać. Poczekaj, proszę, w środku. Zwróciłam się do Wiki. Dziewczyna kiwnęła głową i zniknęła za drzwiami. Wzięłam głęboki wdech. Wiedziałam, że muszę mu wyjaśnić, co się stało. Byłam mu to winna. Dobiegł do mnie i oparł dłonie na kolanach. Chciałem poczekać, aż wyjdziesz. Zaczął dysząc ciężko Rozumiem Popatrzył na mnie pytająco A więc to prawda, że Humming zaczął drżącym głosem I przerwał, gdy pokiwałam głową twierdząco Przepraszam Nie powinnam było na to pozwolić To moja wina Twarz mi płonęła, a ręce zaczęły się trząść Bałam się na niego spojrzeć Widziałam tylko krople spadające na jego koszulkę Bez słowa wyjęłam z kieszeni naszyjnik. Złoty łańcuszek ze zawieszką w kształcie klucza i włożyłam w jego dłoń. Chłopak osunął się na kolana, a ja kucnęłam obok niego. — Wręczył ci to? Rozmawiałaś z nim? — wyjąkał. — Miałam wizję. Widziałam was razem nad jeziorem, kiedy mu to dawałeś. — Widziałaś? Nie wiem, jak to się stało. Dotknęłam jego ciała i zobaczyłam, gdzie on teraz jest. Jego smok zdecydował, żeby pochować go na górskiej polanie. Jestem pewna, że zaprowadzi cię tam, jeśli pokażesz mu medalion. Mówiłam przez łzy. Jego smok przetrwał? Co tam się wydarzyło? Zapytał nagle poważnym tonem. Zaatakował go starożytny smok kichuna. Widziałam, jak spadali. Jego smok stracił łuski na całym boku. Wydaje mi się, że jeden z rogów starożytnego przebił ciało Haminga. Znajdę go. I zapłaci za to, co mu zrobił W końcu odważyłam się spojrzeć przyjacielowi w oczy Ekawir, on jest silny, silniejszy niż nam się wydaje I nie wiadomo, ilu ma jeszcze szpiegów tutaj, wśród nas Nie obchodzi mnie to, sam go znajdę i zabiję Jego oczy płonęły gniewem, a usta wygięły się nienaturalnie Kichun porwał mojego tatę Nie wiem, co się teraz z nim dzieje Znajdę go i dowiem się, gdzie jest mój tata Dowiem się, dlaczego Will stanął po jego stronie Potem oddam go tobie i zrobisz z nim, co zechcesz Daj mi tylko czas, proszę Ekawil milczał, lecz po chwili przytaknął Pomogę ci Jeśli czegoś się dowiem, dam ci znać Smok Haminga wyjawił mi swoje imię Może uda mi się z nim skontaktować? Dam sobie z tym radę Dziękuję, że go nie zostawiłaś Przytuliłam go